Katarzyna Opalińska, żona Stanisława Leszczyńskiego W grudniu 1678 roku 36-letni starosta przyłęski Jan Karol Opaliński herbu Łodzia poślubił 18-letnią starościankę osiecką Zofię Annę Czarnkowską herbu Nałęcz. Wesele odbyło się w Poznaniu. Małżonkowie byli kuzynami, gdyż matka pana młodego, wojewodzianka Łęczycka, także pochodziła z rodu Czarnkowskich. Obie rodziny zaliczano do najbogatszych i najbardziej wpływowych w Wielkopolsce. Nieżyjący już wówczas ojciec Jana Karola, wojewoda poznański Krzysztof Opaliński, znany z historii najpierw jako poseł Władysława IV wysłany do Paryża po Ludwikę Maria, później ze zdrady pod ujściem w okresie potopu, umierając pozostawił dzieciom trzy miasta i 73 wsie. Prawie równie zamożny był ojciec Zofii Anny po matce potomek lubomirskich. Rodziny obojga młodych miały poza tym silne tradycje kulturowe, a niesłownej pamięci Krzysztof Opaliński był nawet znanym pisarzem, autorem głośnych satyr i zaginionych później tragedii. W dwa lata po ślubie, 13 października 1680 roku, małżonkom urodziła się w Poznaniu córka Katarzyna, przyszła królowa Polski. Chociaż rodzice byli zdrowi i młodzi, starościanka pozostała jedynaczką. Prawie nic nie wiadomo o szczegółach jej dzieciństwa, ale późniejsze losy Kasi wskazują, że odebrała staranne wychowanie i między innymi nauczyła się względnie swobodnie władać francuskim. Nie była natomiast specjalnie zdolna. Odznaczała się za to spokojnym usposobieniem, prawym charakterem i skromnością, a w dodatku rosła na ładną dziewczynę. Kiedy stała się panną na wydaniu, schlebiano, że w piękności, w dostatkach i w pańskich przymiotach mało sobie równych w całej Polsce miała. Dom Opalińskich był bardzo religijny, jednak na oczach przyszłej królowej, podówczas dwunastoletniej, jej ojciec wydał w 1692 roku, przebywającym w swych dobrach Kalwinom, względnie tolerancyjny przywilej. Bardzo istotnym faktem w dzieciństwie małej Katarzyny stał się wzrost fortuny rodziców. Kiedy starościanka liczyła rok, umarł jej dziadek po i Zofia Anna z Czarnkowskich-Opalińska odziedziczyła znaczną część jego posiadłości. Zresztą zmarł jeszcze za życia, scedował na zięcia, dzierżawione na Pomorzu Królewszczyzny. Sam otrzymał po ojcu Sieraków i Szubin oraz część dóbr tuliszewskich. Następnie w roku 1692, po śmierci bezdziednego brata, Podkomorzego Poznańskiego, stał się także spadkobiercą klucza Włoszkowickiego ze Starym Zamkiem. Dwunastoletnia Kasia musiała z dezaprobatą słuchać o zachowaniu się swojej owdowiałej stryjenki, która, jak notuje kronika rodzinna z mężem, mieszkać nie chciała i przy śmierci nie była, a w dodatku później jeszcze dwukrotnie wychodziła za mąż. Ogółem miała czterech mężów, bo podkomorzy poznański był już drugim. Ukoronowaniem wzrostu fortuny Opalińskich był fakt, że Jan Karol otrzymał w roku 1687 kasztelanię poznańską, dzięki czemu jego siedmioletnia córka ze starościanki stała się kasztelanką. Kiedy miała lat 15, ojciec jej jednak zmarł, Przyszła kulowa Polski odziedziczyła wówczas 60 miast i miasteczek oraz 150 wsi, a żyła jeszcze jej matka, której także była spadkowierczynią. Posażną pannę wkrótce wyswatano. Narzeczonym został o 3 lata starszy Stanisław Leszczyński, Herbu Wieniawa, syn Rafała, starosty generalnego Wielkopolski. Pochodził on z rodziny podobnie bogatej i wpływowej co opalińscy i także mogącej się szczycić osiągnięciami na polu kultury. Rafał Leszczyński ogłosił na przykład poemat pod tytułem Zwycięstwo niezwyciężonego narodu polskiego nad hardym turczynem na polach chocimskich w 1673 roku, a miał wśród przodków kilku równie jak on parających się piórem. Przyszły teść Kadarzyny był bardzo bogaty. Po rodzicach odziedziczył w Wielkopolsce Leszno, Śmigiel, Ostrów i Zaborów, na Litwie Orchów, a w Warszawie Jurydyka Leszno. Sam dokupił Jutrosin, Kobylin, Zduny, Koźmin i Rydzynę, gdzie sprowadzony z Rzymu architekt Pompeo Ferrari przebudował na okazały pałac dawny zamek obronny. Żona Rafała była rozsądna Anna z Jabłonowskich, córka słynnego Hetmana Wielkiego i Kasztelana Krakowskiego. Jej brat Jan Stanisław ożenił się z siostrzenicą królowej Marii Kazimiery, Joanną de Betune, Narzeczony Katarzyny był przystojny, delikatny, wykształcony w kulturze francuskiej, wyrobiony towarzysko. Miał zainteresowania artystyczne. Wkrótce zaczął malować. I potrafił zjednywać sobie ludzi miłym obejściem. Jego największą wadą była słabość charakteru. Jako kilkunastoletni chłopiec Stanisław dużo podróżował po Europie i długo przebywał we Francji. Wydaje się, że małżeństwo zaplanowane w celu połączenia dwóch fortun magnackich stało się dodatkowo związkiem z miłości, choć jak wykazały dalsze wydarzenia... Tylko jej uczucie było bardziej trwałe. Ślub młodych odbył się w maju 1698 roku w Krakowie. Ona liczyła wówczas lat 18, a on 21 i był już starostą od Stanisław i Katarzyna zamieszkali z teściami w Rydzynie. Pożycie ich początkowo układało się bardzo szczęśliwie. Moda Leszczyńska nie popadała również w konflikty z teściową, z którą od swego ślubu nie rozstawała się przez ponad ćwierć wieku, przebywając z nią znacznie częściej i dłużej niż z mężem. Obie panie łączyła żarliwa pobożność. 25 maja 1699 roku Katarzyna urodziła córkę Annę, nazywaną w rodzinie Anulką. W tym okresie została żoną senatora, gdyż w roku 1699 August II mianował Stanisława wojewodą poznańskim. Dla mieszkańców Rydzyny ogromnie ważnym wydarzeniem stała się misja dyplomatyczna starszego Leszczyńskiego, który wiosną 1700 roku sprawował wielkie poselstwo do sułtana na czele orszaku liczącego 800 osób. Skarb Rzeczypospolitej wydał na ten cel 400 tysięcy złotych, a resztę kosztów starosta generalny musiał pokryć z własnej szkatuły. 14 kwietnia odbył się słynny wjazd do Stambułu, który olśnił przepychem obecnych. Niechętni zarzucali jednak Rafałowi, że niedelikatnie zaprezentował Turkom zbroję zdobytą na ich rodakach pod Wiedniem. Choć pod względem dyplomatycznym misja nie bardzo się udała, wspaniałość wjazdu dostarczyła rodzinie w kraju powodu do chełpienia się. Można sądzić, że okres ten należał do najbardziej szczęśliwych w życiu Katarzyny. Była wówczas kochaną żoną, miała udane dziecko, zajmowała jako wojewodzina poznańska wysoką pozycję społeczną, mogła sobie pozwolić na spełnianie kosztownych zachcianek i wiodła spokojny, uregulowany tryb życia, który tak bardzo jej odpowiadał. Ten pomyślny okres nie trwał jednak długo. Stanisław coraz żywiej interesował się polityką i w związku z tym, poczynając od końca 1699 roku, rzadziej przebywał w domu. Pozostawiona z teściową wojewodzina zaczęła poznawać gorycz osamotnienia. Leszczyńscy tradycyjnie byli zwolennikami Sobieskich, choć po śmierci Jana III i niepowodzeniu na polu elekcyjnym jego syna Jakuba poparli Augusta II Wettina. Dlatego też nowy król mianował Stanisława wojewodą, a nieco później jego ojca pod Skarbim wielkim koronnym. Niemniej i mąż, i teść Katarzyny przechodzili powoli w szeregi opozycji stając się zwolennikami orientacji antysaskiej i antyrosyjskiej, a proszweckiej i protureckiej. Podobną postawę przybierał w koronie prymas Radziejowski na Litwie-Sapiechowie, a skłaniał się do niej i dziadek Stanisława, stary hetman Jabłonowski. Częściowo skupiali się oni wokół przebywającego w Oławie na Śląsku Jakuba Sobieskiego, okazując mu coraz większą estymę. W jednym z listów młody Leszczyński pisał na przykład do Kulewicza — Matka moja ściska za nogi waszą kulewiczowską mość — i żona moja. W grudniu 1701 roku w wyniku napaści Augusta na szwedzkie Inflanty wojska Karola XII wkroczyły do Polski. Nastąpiła sytuacja zupełnie bez precedensu. Rzeczpospolita oficjalnie zachowała neutralność, ale na jej terytorium toczyła się pustosząca kraj wojna Szwedów z Sasami, których wkrótce zaczęli wspierać Rosjanie. Młody Karol XII, zwany Lwem Północy, Nienawidząc swego kuzyna Augusta II, zaczął domagać się od Polaków jego detronizacji i zastąpienia Jakubem Sobieskim. Stary Leszczyński coraz mocniej popierał takie rozwiązanie. W związku z tym witał w Pradze Karola XII wkraczającego do Warszawy, a później stoczył walkę z oddziałem saskim usiłującym zająć Poznań. Latem 1702 roku August dowiedział się, że podskarbi zdecydowanie sprzyja kandydaturze Jakuba. Zaczęły wówczas krążyć pogłoski o zamiarach króla, Zgładzenia Rafała. Na Zamku Rydzyńskim zapanowała trwoga. Być może właśnie wtedy zaczęła się rodzić niechęć Katarzyny do Wettina, która później przerosła w nienawiść trwającą całe życie. W związku z wieściami o zamachu chory teść przyszłej królowej Polski wyruszył z Wielkopolski na Śląsk do Jakuba, gdzie mimo troskliwej opieki towarzyszących lekarzy zmarł 31 stycznia 1703 roku na Popasie w Oleśnicy. Mówiono, że otruł go kucharz przekupiony przez Sasów. Ciało starego magnata pochowano w Lesznie, serce złożono u jezuitów w Poznaniu, a wnętrzności w kościele kłodowskim. Katarzyna była w tym okresie ponownie w ciąży i 23 czerwca 1703 roku urodziła drugą córkę Marię. Często podkreślano, że jest ona jedyną królową Francji, której miejsce przyjścia na świat pozostaje nieznane. Chodzi o to, że młodzi wojewodowstwo Również wybierali się na Śląsk i nie wiadomo, czy byli wówczas jeszcze w Poznaniu, czy też już w Oławie, czy może poród nastąpił po drodze w klasztorze cysterskim pod Trzebnicą, gdzie jedną z wpływowych zakonnic była kuzynka Stanisława Konstancja Leszczyńska. W styczniu 1704 roku pod naciskiem Szwedów dokonano uznanej tylko przez część kraju detronizacji Augusta II, którego większość dworów europejskich nadal uważała za króla Polski. W odpowiedzi na to, naruszając neutralność cesarskiego Śląska, Wetin 28 lutego porwał i uwięził w Saksonii dwóch braci Sobieskich, najstarszego Jakuba i najmłodszego Konstantego. Średnim wiekiem Aleksander zjawił się wprawdzie w Warszawie, ale stanowczo odmówił przyjęcia korony. Nieco później, w kwietniu 1704 roku, w związku z niszczeniem Wielkopolski przez Szwedów, szlachta wysłała młodego wojewodę poznańskiego do przebywającego w Heilsbergu, – Lisbark Warmiński – Karola XII. Miał on prosić Lwa Północy o powstrzymanie gwałtów. Wprawdzie wyniki z góry zaplanowanych celów misji były nikłe, ale ogromnego znaczenia nabierał fakt, że obaj młodzi ludzie bardzo przypadli sobie do gustu. Stanisław zaczął wręcz wielbić zuchwałego i zwycięskiego Skandynawa, a ten, nielubiący kobiet, zaczął odczuwać tkliwość do inteligentnego i delikatnego Polaka. Poza sympatią osobistą zagrały też względy polityczne. Uległość wojewody czyniła go podatnym narzędziem w rękach króla, a potęga Karola umożliwiła realizację ambitnych zamysłów Leszczyńskiego. W rezultacie mąż Katarzyny wrócił z Heilsbergu jako szwedzki kandydat do tronu polskiego. Kandydatura ta napotkała jednak ogromny sprzeciw nawet w gronie przeciwników Sasa. W rezultacie powstało nowe, silne ugrupowanie wypowiadające się nadal przeciw Augustowi, ale nie chcące uznać Stanisława. Przewozili mu prymas i lubomirscy. Wysuwali oni kandydaturę księcia Franciszka de Conti, księcia nojburskiego, względnie księcia lotaryńskiego, syna z drugiego małżeństwa, popularnej niegdyś królowej Eleonory Wiśniowieckiej, a z Polaków hetmana litewskiego Sapiechy lub hetmana koronnego lubomirskiego. Jednak Karol XII energicznie i brutalnie łamał wszelkie opory. Po pierwsze odrzucał kandydatury obcokrajowców, a po drugie z Polaków dopuszczał tylko możliwość wyboru człowieka młodego, z którym przymierze mogło trwać długo, i całkowicie oddanego sobie. Takie warunki spełniał wyłącznie Stanisław. W maju pod naciskiem Szwedów prymas Radziejowski rozesłał uniwersał wyznaczający przedelekcyjne sejmiki. Przebywająca w Wielkopolsce Katarzyna chyba wówczas zaczęła psychicznie przygotowywać się do swej nowej roli. Prawdopodobnie nie zdawała sobie sprawy, że i ona miała osobistych przeciwników. Były nimi głównie dwie damy, wojewodzina Łęczycka-Towiańska, pozostająca w zażyłych stosunkach z prymasem, i Hetmanowa-Lubomirska. Obie zażarcie zwalczały perspektywę wywyższenia wojewodziny poznańskiej. Niechęć ich do Leszczyńskiej była tak silna, że oficerowie szwedzcy pisali o tym do Sztokholmu. 7 lipca, na parę dni przed rozpoczęciem elekcji, Karol odbył stanowczą rozmowę z prymasem. Radziejowski zarzucał Stanisławowi młody wiek, pochodzenie z małej rodziny i posiadanie niezbyt mądrej żony. Król szwedzki replikował, że on sam nie jest stary, a co się tyczy pani wojewodziny, czy ma rozum, czy nie, skoro Leszczyński zostanie królem, będzie on tem mniej pytał o rolę, bo rządy nie w jej, lecz w jego będą rękach. W tym okresie Katarzyna z teściową i córkami była już w drodze z Poznania do Warszawy gdzie 11 lipca zatrzymała się w mężowskiej jurydyce na Lesznie. Elekcja rozpoczęła się od rana 12 lipca 1704 roku. Na polu otoczonym przez wojska Karola było początkowo zupełnie pusto i dopiero około trzeciej po południu najeźdźcom udało się spędzić nieco szlachty. Wśród niej przebywał podobno w przebraniu sam Lew Północy. Zjawił się także biskup poznański Święcicki i marszałek Konfederacji Antysaskiej Bronisz. Jednak i wówczas omawiano tylko problemy proceduralne, a śmielsi krzyczeli, że elekcja odbywa się pod grozą broni i potęgi szwedzkiej. Dopiero o zmierzchu Podstoli Wschowski Władysław Bronikowski wysunął wreszcie argument, że wybór Leszczyńskiego zakończy gwałty i pierwszy wzniósł okrzyk, nazywając Stanisława królem. Od tej chwili Katarzyna stała się królową. Zmęczony elekt pojechał najpierw w pociemku do kościoła Świętego Krzyża, następnie odwiedził matkę, a wreszcie udał się do żony. Nie jest jasne, co robiła królowa w drugim dniu swego panowania. Należnie wydano wówczas dla szlachty ucztę, w czasie której honory domu pełniła jej teściowa. Stanisław natomiast udał się do przebywającego w błoniu Karola. Obaj monarchowie spotkali się w połowie drogi, gdzie przez kilka godzin konferowali w chłopskiej chacie. Można domyślać się, że Katarzyna towarzyszyła początkowo mężowi, ale wkrótce wróciła do Warszawy, nie biorąc udziału w naradzie. Tego lub następnego dnia przyniosła się ze Stanisławem z Leszna na Zamek Królewski, gdzie 16 pod naciskiem Szwedów prymas Hetman Hieronim Lubomirski i paru innych senatorów oficjalnie uznało w sali marmurowej nowego monarchę. Kilka godzin później uczynili to samo deputowani ziemi czerskiej, a po nich magistrat warszawski. Wiadomo, że mieszczanie zwracali się najpierw do króla, później do królowej, a na zakończenie do Rafałowej-Lyszczyńskiej. Po paru dniach nastąpiła pierwsza wielka uroczystość, w której Katarzyna w pełnej gali wystąpiła w charakterze monarchijni. Odbyło się to w czasie oficjalnej audiencji posłów szwedzkich. Było ich trzech z generałem Hornem na czele. Już przed Warszawą powitała wjeżdżających grupa polskich senatorów i Skandynawowie przesiedli się do wysłanej po nich karety Stanisława. Od bramy Nowego Miasta do kolumny Zygmunta jechali pomiędzy szpalerami żołnierzy, częściowo szwedzkich. Na dziedzińcu zamkowym witał ich marszałek dworu. Leszczyński zasiadł pod Baldachimem, ale po wejściu Szwedów wyszedł im parę kroków naprzeciw. Po audiencji u króla ambasadorzy udali się do królowej, wyrażając jej po łacinie radość z obioru i prawiąc komplementy. W imieniu Katarzyny odpowiadał biskup Sufragan Gnieźnieński. Na zakończenie wysłannicy Karola odwiedzili starą panią Annę Leszczyńską, która po francusku podziękowała za złożone gratulacje. Jednak już w pierwszych dniach nowego panowania zdarzył się incydent zupełnie innego rodzaju. W kilka dni po elekcji Szwedzi przeprowadzili ulicami Warszawy 600 osób szlachty nurskiej i drohickiej ze związanymi rękami w kajdanach na nogach. Zostali oni aresztowani za opór stawiany przy ściąganiu kontrybucji. Pomimo osobistych próśb króla i królowej, ta ostatnia nawet płakała, generał Horn nie uwolnił zatrzymanych i odesłał ich do głównej kwatery. 20 lipca Katarzyna zwróciła się listownie do Karola XII, prosząc go o łaskę dla uwięzionych, ale interwencja nie odniosła skutku. W tym czasie sytuacja w stolicy uległa zasadniczej zmianie. W kilka dni po lekcji Stanisława August II zwołał w łańcucie na radę, w czasie której jego zwolennicy skazali Leszczyńskiego, wojewodę poznańskiego, jak go nazywano, na kary śmierci. Tymczasem 19 lipca Karol XII pociągnął w kierunku Lwowa, pozostawiając Nowemu Królowi tylko tysiąc piechoty i 200 jazdy. Korzystając z tego, Wetlin wyruszył na czele 10 tysięcy żołnierzy, aby zdobyć Warszawę. Wobec nierównych sił, wieczorem 29 lipca, ledwie spakowawszy najniezbędniejsze rzeczy, Stanisław z żoną, matką i córkami, Prymas z panią Towiańską i jej mężem, podskarbi litewski Benedykt Cepiecha, kilku innych senatorów, marszałek Konfederacji Bronisz oraz królewicz Aleksander Sobieski w pośpiechu opuścili stolicę udając się do Łowicza. W czasie tej podróży rodzice zgubili młodszą królewnę. Podczas postoju w jakiejś gospodzie na wieść o zbliżaniu się Sasów rzucono się tak pośpiesznie do dalszej ucieczki, że domownicy zapomnieli wsadzić do karety księżniczkę Marię. Ochmistrzyni zrozumiała, że ta jest przy mamce, a mamka sądziła, że przy ochmistrzyni. Jak zrelacjonował niecodzienne wydarzenie wiele lat później Projar, opierając się na wypowiedzi samej zainteresowanej? Kiedy zauważono pomyłkę, powrót Leszczyńskich był zbyt niebezpieczny. Żołnierze wysłani pod wodzą Zapiechy początkowo nie odnaleźli maleństwa i sądząc, że zostało ono ukryte przez karczmarza w celu wydania Augustowi, Chcieli za karę całą jego rodzinę spalić żywcem w gospodzie. Na szczęście w ostatniej chwili spostrzeżono w kącie podwórka kołyskę ze śpiącą w niej królewną. 31 lipca Wettin zajął Warszawę i uwięził biskupa święcickiego, którego wywiózł na stałe do Saksonii. Uciekinierzy rozdzielili się w Łowiczu. Stanisław z królewiczem Aleksandrem pociągnęli do obozu Karola XII. Prymas z panią Towiańską i Broniszem pojechali do Gdańska a Katarzyna z teściową i córkami udała się do Prus Królewskich. Być może w głowie monarchini zaczęły wówczas powstawać porównania pomiędzy obecnym zagrożeniem, tułaczką i niedostatkiem w następstwie objęcia tronu, a dawnym spokojnym, bezpiecznym i wystawnym trybem życia w charakterze wojewodziny. Jednak podobne myśli nie były dla Leszczyńskiej charakterystyczne. Prawdopodobnie nie wiedziała, że mąż rozważa możliwość wywiezienia całej rodziny do Szwecji. Wyjazd taki miałby podwójny cel. Po pierwsze zapewniłby prześladowanym bezpieczeństwo, a po drugie zwiększyłby zaufanie i pomoc Karola, gdyby królowa, królewny i matka króla stały się sui generis zakładnikami gwarantującymi wierność Stanisława. Jest oczywiste, że projekt ten napotkałby zdecydowany opór Katarzyny, która osiadła wtedy w Elblągu. Przybywała tam przez wiele miesięcy, na krótko odwiedzając Fromborg i inne okoliczne grody. Wkrótce ze zgrozą dowiedziała się, że Sasi zaczęli w Wielkopolsce pustoszyć majątki leszczyńskich i opalińskich. Znacznie później król tak scharakteryzował trwającą wówczas przez kilka lat sytuację. Dobra moje palono, niszczono i na ustawiczne rabunki wystawiano. W związku z tym monarcha popadł w kłopoty finansowe i musiał zaciągać pożyczki u Żydów, u gdańszczan, a nawet u własnych poddanych w Lesznie. Na Boże Narodzenie Stanisław odwiedził rodzinę. Jednak w związku z trudną sytuacją polityczną w czasie świąt nie panowały nastroje optymistyczne, a w dodatku król udał się do Gdańska na pertraktację z prymasem. Katarzyna i przed, i po jego przyjeździe miała duże kłopoty finansowe. Wymownie świadczą o tym listy monarchini do Władysława Ponińskiego, podkomorzego królewskiego, podpisywane najczęściej literami K.K. Katarzyna Królowa. Bardzo ciasno koło nas. Nie wiedzieć na co wprzód łożyć pieniędzy... Wszyscy ludzie się obdarli. Dla Boga pomyślcie o tym, bo nie będzie w czym wyjechać. Nasza mizeria tak wielka, w której zostajemy przez tak długi czas. Proszę, zaklinam, żebyś jak najprędzej tysiąc bitych talarów mi wymyślił, bo niepodobna się tak mało obejść. I przynajmniej proszę, abyś przez sprawiedliwość nie trudnił więcej oddać mi to, co należy. Kłopoty finansowe były tak duże, że monarchini musiała prosić kasztelanową, międzyrzecką kupno płótna dla frau Cymeru aż we Wrocławiu, bo miejscowe było za drogie. Dążyła też do jak najszybszego powrotu. — I to proszę pracować, żebyśmy tu niedługo siedzieli, bo mnie dojada — apelowała do Ponińskiego. Poza względami materialnymi istniały dwie inne przyczyny chęci opuszczenia Prus Królewskich. Po pierwsze tęskniła za mężem, z którym kontakt był niewystarczający, Drugim powodem było złe traktowanie królowej przez miejscowych notabli. Komendant Elbląga ledwie skrywał, że chciałby się pozbyć monarchini. — Pani wojewodzina wileńska ani razu nie była u mnie, a pani krakowska, kasztelanowa krakowska, jeżeli z tłuszczu pierwej była nadęta, to się teraz zjadł, puka. Niemniej Katarzyna szukała kontaktów z niechętnymi leszczyńskiemu magnatami, pragnąc zwłaszcza dotrzeć do lubomirskich. Królowa musiała wiedzieć, jak słabą była pozycja męża, do którego społeczeństwo zraziło się w następstwie elekcji przeprowadzonej pod obcymi bagnetami. Stanisław był dlatego całkowicie zależny od Szwedów. Biskup inflacki Szembek z pogardą nazywał go nie wasalem, lecz niewolnikiem. Powszechnie orientowano się, że pomimo osobistej przyjaźni łączącej młodych ludzi, Leszczyński drżał ile razy miał rozmawiać z Karolem na tematy polityczne. Podlizywał się również szwedzkim generałom, a kanclerza Pipera pocałował kiedyś w rękę. Nawet pierwszy zwołany przez króla Sejm, który się odbył w grudniu 1704 roku, tylko w niewielkim stopniu wzmocnił jego pozycję. Położenie Katarzyny było jeszcze gorsze, gdyż Karol XII, wszechwładny w części Polski niezajętej przez Sasów, nie lubił kobiet, a z małżonką swego protegowanego prawie się nie stykał. W związku z tym użyczył jej tylko części tego poparcia, jakim się cieszył Leszczyński. Niemniej dojrzewała sprawa koronacji. Parł do niej zwłaszcza Karol XII, chcąc w ten sposób dodatkowo upokorzyć Augusta. Stanisław był bardziej oględny i lepiej rozumiał nasuwające się trudności. Główno stanowiły opory prymasa osobiście niechętnego Leszczyńskiemu, a w dodatku znajdującego się pod silnym naciskiem Watykanu, Gdyż Klemens XI zdecydowanie popierał Sasa, a wojewodę poznańskiego uważał za uzurpatora. W związku ze istniałą sytuacją w Polsce papież wezwał Radziejowskiego do Rzymu, a gdy ten wymówił się chorobą, 10 czerwca 1705 roku zasuspendował go w godnościach kościelnych, czego jednak Nuncjusz nie podał do wiadomości publicznej. W tym samym breve Klemens XI zabronił wszystkim biskupom brać jakikolwiek udział w koronacji Leszczyńskiego. Jeszcze wcześniej zaufany Augusta, biskup Stanisław Szembek, zawczasu wywiózł insygnia na Śląsk. Karol XII miał jednak swoje argumenty. Było nimi niszczenie dóbr przeciwników oraz nakładanie nowych kontrybucji. Dlatego też Radziejowski, który stale wykręcał się chorobą, w pewnym okresie oświadczył «Wolę stracić głowę, niż ukoronować Leszczyńskiego». Następnie zajął bardziej ugodowe stanowisko. Stanisław początkowo pertraktował z nim sam, a później wysłał doń wuja żony Władysława Czarnkowskiego, starostę osieckiego, młodszego przyrodniego brata jej matki. Prawdopodobnie Władysław jadąc do prymasa wiosną 1705 roku odwiedził po drodze w Elblągu siostrzenicę. W rezultacie ustalono, że wprawdzie Radziejowski nie weźmie udziału w koronacji, oficjalnie z powodu choroby, ale uznają za ważną. Zgodę Sejmu Szwedzi już wcześniej wymusili. 6 sierpnia zwołano Radę Senatu, która pod dyktando Lwa Północy wyznaczyła oczekiwaną uroczystość na 6 września. Specjalna uchwała głosiła, że namaszczona zostanie wraz z mężem także Katarzyna. Najeźdźcy obiecywali, że po koronacji ustaną rabunki, kontrybucje i bezprawia. Z części zebranych w Polsce kosztowności Karol kazał złotnikom warszawskim zrobić korony, berła i jabłka. Zaczęto także ściągać do Warszawy zwolenników Leszczyńskiego. To ostatnie nie było bezpieczne, gdyż po drodze łapali ich partyzanci Augusta. W takiej atmosferze Katarzyna wróciła do stolicy w towarzystwie teściowej i córek. Nie mogła jednak zamieszkać na zamku, który pod jej nieobecność został zdewastowany, bo najpierw w czasie obrony Szwedzi salę poselską zamienili na stajnie, a później Sasi, zdobywając miasto, niszczyli narożne wieżyczki i uszkodzili niektóre komnaty, a wśród nich salę teatralną i kaplicę. Po odbiciu Warszawy Leszczyński natychmiast przystąpił do rekonstrukcji głównej siedziby Królów Polskich, choć nie jest jasne, czy powierzył to zadanie słynnemu architektowi Tylmanowi, czy też sprowadził z rydzyny znanego sobie osobiście Pompea Ferrariego. Zakres przeprowadzonych robót był niewielki i ograniczał się do usunięcia najbardziej rażących zniszczeń oraz do przygotowania dekoracji niezbędnych w czasie zbliżających się uroczystości. 2 września ufalono pakta konwenta, które następnego dnia król uroczyście zaprzysiągł w warszawskiej kolegiacie Świętego Jana. Od 1 października Stanisław i Katarzyna rozpoczęli surowy post. Ponieważ Radziejowski był oficjalnie chory, a jego tradycyjny zastępca, biskup Kujawski, uciekł na Śląsk, to koronacji dokonał arcybiskup lwowski Konstanty Zieliński, metropolita drugi w hierarchii po prymasie w asyście biskupa kamienieckiego Jana Chryzostoma Gnińskiego i dwóch sufraganów, w tym Jana Dłużewskiego. Innych biskupów nie udało się ściągnąć. Niespotykanym Nowum była decyzja, że Warszawa stanie się miejscem namaszczenia monarchy, gdyż dotąd w tym mieście tylko dwie królowe, Cecylia Renata oraz Eleonora Wiśniewiecka zostały ukoronowane. 4 października 1704 roku Stanisław i Katarzyna z samego rana przybyli bez rozgłosu z Leszna na zamek. Tam przebrali się i w pełnej gali wyruszyli do kolegiaty. Król miał na sobie strój staropolski, na który włożył kosztowną zbroję i płaszcz purpurowy podszyty sobolami. Królowa wdziała srebrem litą suknię, była gęsto obsypana klejnotami i miała odsłonięte włosy. Jego prowadzili starosta Bobrujski zapiecha i pisarz koronny Potocki, ją jeden z posłów szwedzkich, hrabia Horn. Uwrót świątyni oczekiwali na małżonków prałaci, a biskup Kamienicki oświadczył — Matka nasza, kościół święty, żąda, aby ten waleczny rycerz za króla obrany mógł być koronowany. Ze świeckich dostojników witali w kolegiacie parę monarszą kasztelani, inowrocławski i sieradzki, Hetman Polny-Litewski oraz Miecznik-Poznański. W zakrystii Stanisław przebrał się w tradycyjne szaty, a po namaszczeniu zgodnie ze zwyczajem prosił o koronację żony. Później małżonkowie przyjęli komunię pod dwiema postaciami i ucałowali relikwie. Z okna pokoju na zamku, w którym królowie polscy zwykli mszy słuchać, przyglądał się uroczystościom Lew Północy z kanclerzem Piperem, młodym księciem Wirtemberskim oraz z kilkoma generałami. W kościele wzniesiono także niewielki balkonik dla obu małych królewien, sześcioletniej Anulki i dwuletniej Marynki.